42 tygodnia 2014 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam wszystkich serdecznie. Ze mną w studio jest Marek Mazurkiewicz. Witam Państwa. Szymon Grabarczuk w Lublinie. Dzień dobry. I słyszałem jakieś brzdęknięcie, więc może jeszcze ktoś? Nie, to było brzdęknięcie, że się nagrywamy na YouTube. Aha, no dobra. No właśnie, można słuchać w podcaście, tak pewnie robi większość naszych słuchaczy ze strony nowiny.podcasty.info. No, staramy się publikować tego linka do nowin w różnych miejscach, m.in. na Facebooku. Jest na naszej stronie wikiradio.org, właściwie pl.wikiradio.org. Tam automatycznie z rss jest ten link najnowszej audycji zasysany. Nadajemy również w YouTube na żywo i jednocześnie nagrywamy to, co, to co. to. Co, to co, tą audycję i potem można je odsłuchać też na kanale YouTube. No gdzie jeszcze? Bo tak sporo tych miejsc jest. O większej ilości miejsc nie wiem ale być może jesteśmy gdzieś i o tym nie wiemy, bo tego nie można wykluczyć. Chyba? No właśnie jesteśmy też na Google Plus, o właśnie to chyba też. Jako profil. Jako profil, i tam to wydarzenie na żywo jest udostępnione, więc każdy może dołączyć, tak naprawdę, przez hangouta. No, nie znaleźliśmy na razie lepszego sposobu na takie połączenie audio różnych osób z różnych miejsc. A ponieważ zawsze mamy w audycji od jakiegoś czasu kogoś, kto łączy się z Hangouta zdalnie, no to, to, to uznaliśmy, że to jest najlepsza metoda. Jeśli ktoś zna jakąś lepszą metodę, to, to bardzo prosimy o powiadomienie nas przez Facebooka. Można pewnie też jakiś taki czat grupowy stworzyć audio, ale nie próbowałem nigdy. Przez Facebooka nie próbowałem się łączyć audio. No audio, ja rozmawiam cały czas z córką, która jest w Stanach. Przez Facebook. Przez Facebooka. Normalnie audio, rozmowa, tak jak przez telefon, bardzo dobra jakość. Polecam wszystkim, którzy są oddaleni od siebie. Yy, no to chyba, ale najlepiej ciągle jednak zasubskrybować nasz kanał albo na YouTubie, albo jako podcast, bo wtedy... E maila dostaje się po prostu z tym, że jest nowa audycja. I już od razu można ją pobrać. I można ją wtedy pobrać. Można też ustawić, żeby się sama pobierała. Mhm. E, jesteśmy też w kilku radiostacjach e, internetowych o godzinie 16 w Radiu net i w poniedziałki od godziny 17 w Radiu Bemowo FM i też w radiu wolnemedia.net. Tam można też nas znaleźć. Jeśli e, bardzo chętnie podejmiemy współpracę z kolejnymi stacjami, to jest wszystko możliwe i jak najbardziej jesteśmy e, otwarci i dostępni e, w ten sposób również. E, dobrze, no to w, w takim razie po tym przydługim wstępie e, przeczytam, co mniej więcej, o czym mniej więcej będziemy mówić podczas audycji. Na początek zakończenie konkursu Wiki lubię e-podręczniki. Potem trochę pogadamy na temat pomnika w Wikipedii, który powstaje już właściwie chyba jest postawiony, bo 22 ma być odsłonięcie. Nie wiem, czy on tam już stoi na miejscu, ale to jeszcze. Za no. chwilę. A to się chwilarski zbiskował. Księga pamiątkowa na temat .pl, kolejne artykuły właśnie na temat pomnika w Wikipedii i często oglądane strony. Do statystyki września w tabeli, którą przygotowałem wspólnie z pozostałymi uczestnikami naszej audycji i statystyki wiki project Poland. To też taka strona ze statystykami, troszkę podobna do tej naszej, ale czego innego dotyczy. No, i będziemy rozmawiać też o zmianach w, w, w tym projekcie. UX. Tak, to jeszcze też, tego jeszcze nie ma w programie, ale to za chwilę. No właśnie, bo nasze notatki można znaleźć na stronie nowiny.podcasty.info. notatki. Ten dokument też w Google jest do edycji. Każdy może dodać tutaj swój temat. Jeśli chce o czymś usłyszeć albo coś skomentować, to zapraszamy oczywiście na tę stronę również. No dobrze, to co? zaczynamy w takim razie od informacji. Właśnie chciałem, żeby, żeby tę informację przedstawiła Natalia, ale niestety dzisiaj nie może z nami być, bo to ona napisała w blogu Stowarzyszenia informację o tym, że zakończyła się ostatnia czwarta edycja konkursu Wiki lubi e-podręczniki, w ramach którego uczestnicy udostępniali materiały ilustracyjne do cyfrowych podręczników. No, śledziliśmy tutaj w nowinach ten konkurs, i tak on skończył się dniem 30 sierpnia. Ja myślałem, że troszkę szybciej będą te wyniki. Ale no to trzeba podsumować: to jednak jest sporo materiału. Ja nie jestem bardzo zdziwiony, że to musiało potrwać. No, musiało potrwać, bo tam to nie, nie chodziło o to, że po prostu wszystkie zgłoszone były od razu kwalifikowane, tylko trzeba było pewnie powyrzucać te, które się nie kwalifikowały, te, które były niezgodnie z licencjami przekazane albo w ogóle nie tematycznie związane, także to sporo pracy pewnie było, no, ale w każdym razie jest już ta informacja o tym, że w sierpniowej, w lipcowo-sierpniowej edycji nadesłano w sumie 1700 plików. To chyba, chyba, najwięcej spośród tych wszystkich edycji, tak mi się wydaje. A zwycięzcą został użytkownik, użytkownik Lejb. Leib. Które w poprzednich edycjach też chyba tam wysoko był notowany, z tego co pamiętam. Kolejne miejsca zajęli Mielon, 475 plików, a zwycięzca 650 ilustracji. I na trzecim miejscu pod względem liczby plików 220 plików Witia. Zwycięzcom oczywiście gratulujemy. Właśnie, fajnie, że tutaj Natalia to podsumowała. W sumie w ramach wszystkich edycji konkursu pozyskano ponad 2300 plików. No to jest może nie taka szokująca liczba, jeśli porównujemy to z wiki lubi zabytki, no ale, ale to były takie naprawdę ściśle określone tematy wybrane i trzeba było się nad tym nieźle pochylić, żeby, żeby coś powybierać i coś wykombinować. W każdym razie... To były konkretne zamówienia, warto powiedzieć. Konkretne na... zamówienia, tak. Określony, określoną grafikę. Więc... Nawet, nawet były pliki audio zamówione. Właśnie ciekaw jestem, czy te pliki audio dotarły, czy nie. Będziemy mogli z nich też skorzystać tutaj w audycji, ale no to były takie różne dziwne rzeczy do, do, do takich podręczników elektronicznych dla dzieci w większości. Mam nadzieję, że ten konkurs nadal będzie trwał w przyszłym roku, bo chyba cyfrowa szkoła się jeszcze nie zakończyła. To znaczy, te, te, te cyfrowe podręczniki będą nadal powstawać. No, ja mam wrażenie, że to jest dopiero początek, tylko się trochę obawiam o ich wolną licencję, bo ostatnio przy tym drugim programie były jakieś problemy. To co prawda niby jest tylko wersja testowa, a potem ma być jednak wolna licencja, ale no to tego trzeba pilnować niestety, bo to no tak, nie jest tak. takie oczywiste dla urzędników, że to ma być otwarte i wolne i w ogóle. Trzeba pilnować oczywiście. Kamil Śliwowski napisał ten przypadek. Znaczy on się przestraszył na początku, że jak zobaczył ten, ten podręcznik, że tam są wszelkie prawa zastrzeżone, no ale potem sam dopowiedział, że to właściwie chyba jest ta i, i też mi się tak wydaje, że to właśnie takie jest, że e-podręczniki no, e są tworzone na zamówienie ministerstwa. Na zamówienie e ministerstwa edukacji, to się teraz nazywa, chyba nie wiem. W każdym razie, no, ta instytucja zamawiająca, e dopiero ta instytucja, jak już przyjmie ten e-podręcznik, będzie mogła określić dla niego licencję. Natomiast do momentu, kiedy kiedy praca nie jest przyjęta, jest wykonana, ale nie przyjęta, no to wykonawca nie może określić licencji na, na używanie jego. Bo, no, jest, bo wykonuje go na zlecenie. jest to jakieś... Jest to jakoś zrozumiałe, ale mówię, no, póki to nie będzie zatwierdzone, póki to nie zostanie przyjęte, to ja... Nie uwierzę, jak nie zobaczę. Tak. <śmiech> Słusznie. Trzeba pilnować, bo no te... Takie zapisy, które już od wielu, wielu lat funkcjonują wśród urzędników, one łatwo są kopiowane do kolejnych, yy, nowych, yy, tworzonych projektów, no i mamy potem takie kwiatki, że, że ktoś tam czegoś zapomniał dodać i wszyscy na tym tracimy. Ale tutaj mam nadzieję, że Koalicja Otwartej Edukacji bardzo, yy, no tak, yy, trzyma rękę na pulsie i że tutaj wszystko będzie dobrze. No więc właśnie, więc to jest projekt koordynowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Nie wiem, czy tutaj coś jeszcze jest warto przeczytać. Mi w tej nocy zabrakło jednej rzeczy, to co mnie kiedyś upominałeś też, mianowicie zdjęcia. No właśnie, właśnie, Czy znaczy jest tylko logo. Wieki i... lubię podrośniki, Ja przecież cała masa ilustracji była. Tak, w ogóle ciężko dosyć mam wrażenie dotrzeć do tych ilustracji. Trzeba wejść na stronę konkursu, do której tu chyba nie ma linka, czy nie zauważyłem. Trzeba wejść dopiero potem w materiały według tematu i tam dopiero w tej tabelce, gdzie są te zamówienia, ostatni, dodaj obrazek z Comos, dopiero tam można przejść do tych grafik, żeby móc je sobie mhm. poprzeglądać, które zostały zgłoszone. No. No to prośba do Natalii, bo przecież ona to edytuje, może, może poprawić, czy dodać te linki, bo fajnie by było, żeby można było z tej informacji od razu dotrzeć do tych materiałów, o których ona opisuje. No i jakąś ilustrację też byśmy poprosili. Najchętniej no jakąś twarz. Jeśli jest w ogóle w tych Twarz? no. Yy, ja osobiście wolałbym tutaj jakąś taką ilustrację reprezentującą konkurs, coś takiego, nie wiem. No nie wiem, to jeszcze jest do przemyślenia, to się zastanowimy. No czy to Natalia się zastanowi? Yy, tak, co tak, tam, To oczywiście Natalia się zastanowi, na pewno coś sensownego wybierze. Ja na razie sobie przeglądam te grafiki, które zostały zgłoszone w kategorii język polski i widzę tam okładkę Pisma Świętego. Mhm. I się zastanawiam, jakim cudem ona się ostała na commons y, od maja. A Pismo Święte kiedy wydane? Y, znaczy okładka to jest jakby oddzielny ten, oddzielny temat od treści samej, y, ale nie ma tu jakby żadnej, przepraszam, coś trzeszcze y, żadnej zgody, y, o, że na OTRS poszło, coś takiego, więc dziwnie mi to wygląda. Także pewnie będziemy musieli jeszcze przejrzeć mocno te pliki i zobaczyć, czy tam nie ma takich różnych dziwnych elementów. A to są już te, które są zaakceptowane. Znaczy tak? to są chyba. To jest lista zgłoszonych w ogóle, ale nie ma tu żadnej informacji, prawda, że to jest wykreślone, a ja nie wiem, czy ta informacja czy ta okładka może się ostać na commons. Może ją dorzucę, żebyśmy wiedzieli, o czym mowa do naszych datarów. No, tak, fajnie. No właśnie tą, tą stronę też <coughs> może podeszli od razu. Konkurs miał trzy czy cztery edycje, bo już cztery edycje. Troszkę mało było reklamowane. No mam nadzieję, że kolejna edycja się troszkę zmieni, bo będziemy. No mamy już koordynatorów e, rzecznika prasowego i szefa e, biura prasowego, więc może w przyszłym roku, jeśli, jeśli ten konkurs będzie odnowiony, to będziemy więcej o nim słyszeć i więcej będzie tych plików A do wyboru. Pamiętasz to, co mówił chyba Polimerek na yy, Walnym i tam na, no ogólnie na konferencji Wikimedia Polska ostatnio, że yy, te informacje o konkursie Wikilubi e-podręczniki e nie szły głównie do społeczności, tylko właśnie poza nią. Dlatego my mogliśmy mieć takie wrażenie, że on jest nie, do, nie rozreklamowany. No dobrze, ale my też jesteśmy poza Wikimediami i, i ja nie słyszałem nic na ten temat poza Wikimediami, zupełnie. To znaczy widziałem to na blogu, widziałem to na Facebooku, powiedzmy, ale w żadnej prasie nigdzie nie znalazłem żadnej informacji na ten temat, ani w, w telewizji, ani na no, no nigdzie. Ty gdzieś trafiłeś, Szymon? Albo wiesz, że gdzieś poszło? Nie pamiętam, aczkolwiek nie zdziwiłbym się, gdyby to było na jakimś tam portalu dla NGO-sów albo w podobnych rzeczach, po prostu informacje powysyłane do konkretnych zainteresowanych NGO-sów. Znaczy, konkretnych NGO-sów, które mogłyby być zainteresowane. Nie wiem, to jest, to jest wszystko robota tak naprawdę Jarla i to jest właściwie jego trzeba by było pytać, jego trzeba byłoby zapraszać na rozmowę. i Wtedy byśmy mieli jakieś konkretne, prawdziwe informacje, bo tak to sami, sami możemy sobie myśleć, czy jest tutaj taki link, czy to pasuje, czy nie pasuje, ale właściwie jesteśmy klientami tych informacji, a autorem jest Jarl, ewentualnie na blogu właśnie Natalia. Mhm. No, ja po prostu mówię, że, że nie, nie dotarłem do żadnej takiej informacji publikowanej w innych niż Wikimediowe mediach i no i fajnie by było, żeby ona tam gdzieś jakoś dotarła. No, nie wiem, czy NGOsy są akurat tutaj najlepszym pomysłem, bo to są organizacje pozarządowe, no, które nie specjalizują się w robieniu ilustracji do podręczników, chyba. Nie, no myślę, że to jest dobry adresat do takiego typu konkursu, gdzie mowa o podręcznikach. Tak, Ministerstwo Edukacji tutaj ma swój udział. Myślę, że. NGOSy są dobrym tutaj adresatem. Pewnie warto by też napisać gdzieś do jakichś grafików tego typu osób, no które właśnie. się zajmują, ale no to jest jeszcze, to chyba nie jest ostatnie tego typu przedsięwzięcie, no, więc... nadzieję. Mhm. No, życzymy powodzenia w takim razie, może nasze podpowiedzi się przydadzą. E, no, konkurs się zakończył i, i no, wystawy prac nie będzie. Chyba. W podręcznikach będzie. W sensie, żeby były wydrukowane no. przez stowarzyszenie? Nie słyszałem o takich planach. Ale... Nie, nie, nie, absolutnie. No jakby, jakby to miało, być, no jak to miało <grym> wyglądać, żeby zostało wydrukowane przez stowarzyszenie? To raczej chodzi o to, że tak jak też Tomek mówił, i też odsyłam do zresztą prezentacji, którą nagraliście, że te rzeczy, które tam trafią w ramach wiki lub e podręczniki, Będą na przykład jeden, jedna wersja dobra jakiegoś tam zdjęcia będzie w e-podręczniku, a reszta będzie w wersji cyfrowej jako galeria niewydrukowana tylko właśnie w internecie i w miejscu tam, tak jak mamy PDF z podręcznikiem wydrukowany jest jeden, jedno zdjęcie, a w wersji jakiejś tam interaktywnej na internecie będzie w tym miejscu galeria i będzie do wyboru kilka zdjęć. Także myślę, że tutaj nie ma co dywagować, czy będą jakoś osobno wydrukowane, bo myślę, że po prostu nie ma takiego sensu. No nie ma. To nie jest zresztą, nie mylmy, na przykład poty z, no, z, z e podręcznikami, to będą grafiki, są grafiki użytkowe, więc raczej nie ma sensu publikować ich jako takich um, samoistnych dzieł. Mm -hmm, mm -hmm. No ale można sobie je obejrzeć w każdym razie w galerii może taką galerię jakąś oddzielną stworzyć do tego, żeby można było łatwiej przeglądać, ale chyba dosyć łatwo to się przegląda tutaj z poziomu tego yy, Nie tego wiem, linku. czy tam jest kategoria na commons, ale jest na commons. Mamy od już chyba dłuższego czasu bardzo fajną galerię, taką, że można jedno za drugim zdjęcie, prawda, pokaz slajdów sobie zrobić. Także ciekawie to wygląda. Yy, także być może tam warto to jakoś skategoryzować, ale to chyba to z Jarlem jeszcze będzie trzeba podyskutować. Mamy tak, to wszystko jest z Jakiekolwiek nasze tutaj rozmowy oczywiście nie mają żadnego wpływu na to, co jest w ramach wiki lubię podręczniki, chyba, że właśnie Jarl nas słucha. No właśnie włączyłem jeden z plików, który został Ale to przesłany. chyba ja muszę włączyć, żeby go było słychać, czy nie? Słychać go. A! A, to to chrupanie to jest Ta, ten plik. to jest ten plik. A co ten plik przedstawia? W sensie... Kształcenie wczesnoszkolne. Karol 111 wysłał. On to pewnie jest jakiś spacer w śniegu, czy coś takiego chyba. To Chyba, ty po, tym to chyba po tym numerku, trzeba by się zorientować. Się spróbuję zobaczyć. No tak trudno trafić tutaj do tego pliku, bo nie ma menu, które zwykle było. Ha. Jak tu trafić do tego pliku? No dobrze, to, to jeszcze... Dobra, słuchajcie, może przejdźmy do tego pomnika w Wikipedii, no bo właśnie. to jest tak naprawdę ciekawy temat. No to też jest ciekawy temat. Ciebie bardziej tamten interesuje, tak? Z tego wniosek. To znaczy, nie, no po prostu myślę, że, że wszystkie kwestie związane z tym, jak kliknąć tu, jak kliknąć tam, są bardzo takie ulotne i Jutro na przykład będzie już może zupełnie co innego. A... No są ulotne, on, wiesz, ale w jest ja b... jednak czymś. No właśnie tutaj taki jest chyba, chyba błąd, dlatego że na zdjęcie można sobie kliknąć i możesz wejść do opisu tego zdjęcia, natomiast na ten plik audio nie można kliknąć w żaden sposób i nie można przejść do, do tego pliku. Ja, ja będę dbał zawsze o pliki audio i, i walczył o to, żeby one były tak samo doceniane, jak pliki wideo, i czy, czy pliki graficzne, czy zdjęcia. A często to jest jakoś tak marginalizowane i trudno tutaj właśnie, no tu jest taki przykład, że no, co, jak ja mam dotrzeć do tego pliku, w żaden sposób nie mogę dotrzeć. Nawet nie ma tytułu ten plik tutaj. Opis licencji autora właśnie, no, tego, tutaj, tego tutaj, nie ma niestety. Musiałbym to znaczy, wchodzić w użytkownika. Po jego wkładzie szukać, tak. to, to nie, to nie, to no trzeba... to troszkę jest nie tak. No ale to, to są tylko podpowiedzi, no, można tutaj coś poprawić, ale nie trzeba. No i widzę tylko jeden ten plik z tej galerii audio. Chyba tutaj więcej nie ma, bo tak to się rzuca w oczy, to inaczej wygląda od razu. No że przyjrzymy się jeszcze temu. Mamy, mamy czas do przyszłej audycji, żeby jeszcze tutaj się poprzyglądać. Bo informacja jest z 16 października, ta, o której mówiliśmy Natalii. Także będzie jeszcze czas na to, żeby dokładniej się przyjrzeć. Nie ma tutaj żadnych plików audio z tego, co widzę, tylko ten jeden wypatrzyłem. No to wielce żałujemy. Ale chyba my, faktycznie ze względu na nasz czas musimy przejść do no zaraz, pomnika. Tak. Pomnik to no, rozbrzmiewa już właściwie wszędzie, ale tak w telewizji jeszcze nie widziałem. Nie wiem. czy ktoś z was widział coś? Podobno było. Słyszałem od znajomej, że gdzieś mignęło jej w telewizji. Nie była niestety w stanie zlokalizować w której stacji i w jakim programie, ale gdzieś jej to w telewizji mignęło. Mm -hmm. No mamy tutaj przecież stronę w mediach, prawda? Słuchacie wiki radia. Oj, przepraszam. Nie wyłączyłem tego, co powinienem wyłączyć. A jest godzina 13, w tej chwili, to dlatego tam się to włączyło. Yy, no właśnie. Yy, mamy tutaj jakąś informację na temat mediów, prawda? No jest przede wszystkim, warto powiedzieć, że powstała księga pamiątkowa. Taka księga pamiątkowa z tego wydarzenia w internecie, więc każdy może się dopisać i napisać coś w tej księdze pamiątkowej. To jest tak na wzór tych ksiąg, ksiąg pamiątkowych, które były wystawiane przy okazji jakichś tam właśnie wystaw czy jakich, jakiegoś wydarzenia. Można było po prostu w, zrobić swój wpis. Tutaj byłem. No i, i napisać, co, co się myśli? No. 93 wpisy, a do druku idzie dzisiaj wieczorem. Znaczy, w sensie zamykana jest lista, bo to ma być drukowane razem z artykułami. Mhm. O, tu muszę się pospieszyć, bo ja jeszcze się tutaj nie dopisałem. Yy, czyli hmm. dzisiaj zamykana jest, tak? Ta do 23.59 są przyjmowane wpisy, które pójdą do wydruku. Jeśli więc chciałbyś podziękować inicjatorom powstania pierwszego na świecie pomnika wikipedii, napisz kilka słów. Wpisy zbieramy do 18 października, dzisiaj do godziny 23.59, tak jest. I jest po angielsku też ten sam wpis i jest też jeszcze w innych językach, ale nie wiem, co to za języki są nawet. No nieważne. Dobrze. Yy, pojawia się mnóstwo artykułów na razie w prasie, między innymi na temat, kto to Paweł Luty opisał, ale to już mówiliśmy o tym chyba. Znaczy o tym artykule chyba nie wspominaliście, a nie było. było no przepraszam, ten artykuł. ten artykuł. Dobrze, mm. bo tych artykułów już było tyle, że już mi się zaczynają mylić. Nie tylko w polskiej, ale i w zagranicznej prasie to się pojawiało. Mhm. Ale te media bym chciał znaleźć. Media, w których mówiono o pomniku, mhm. to mamy na Wikipedię dla mediów zebrane. Tam jest kilkanaście pozycji. Mhm. A linka... więc więcej niż, niż kilkanaście. No tam jest, bo tam wszystkie są, nie tylko dotyczące pomnika chyba, nie? Ale dla pomnika samego. Zdecydowanie więcej niż kilkanaście. Mm -hmm, no to jakiegoś linka byśmy poprosili, o jest, nie, nie ma jeszcze, no dobrze, no to dodamy w każdym razie do, do notatek, do dzisiejszej audycji linka do e, Wikipedii w mediach, no i tam trzeba było sprawdzić i popatrzeć, może rzeczywiście w jakiejś telewizji już to się pojawiło, chociaż telewizja już nie jest aż tak chyba. Oj, jeszcze dla wielu jeszcze, ludzi tak. jest. Mm -hmm. No jeszcze jest. E, kto z was się wybiera do Słubic? Szymon, ty się wybierasz? Zastanawiam się nad tym. No ja bym pojechał, ale niestety mam konferencję tutaj w Warszawie 22-23 na Politechnice. Niestety muszę mm. zostać. No ja, nie, ja jeszcze nie wiem. To znaczy myślę nad tym, czy by tam nie pojechać, ale jeszcze się nie orientowałem w szczegółach transportu. <śmiech> Więc jeszcze nie wiem. Wiem, że Natalia pojedzie i na pewno zrobi zdjęcia. Też będzie wykład Dariusza Jemielniaka. Fajnie byłoby go nagrać, ale no, nawet stowarzyszenie ma przecież dyktafon, więc może, może to się uda jakoś, żeby nagrać ten wykład. Może, może. Przy w między... takiej okazji może być bardzo ciekawe. W międzyczasie sprawdziłem 29 pozycji mam odnotowanych na temat pomnika. Mhm. No tam nie wszystkie są pewnie wyłapywane, ale ale czy dobrze to działa chyba jednak. A telewizji żadne... A, przepraszam, bo to są internetowe same. A, no właśnie. A niżej są pewnie jeszcze w innych mediach. Radio, pomnik, trzy pozycje, encyklopedie. Nie ma mowy o telewizji. Na razie nie ma. Może, wiesz, no, temat będzie aktualny w przyszłym tygodniu. A, bo radio i TV tutaj mamy razem zgrupowane... A, TVP1, TVP Info, Polskie Radio Zachód. To są te media internetowe, które nas wspominają w kontekście pomnika. Mhm. To ten artykuł można wyrzucić w takim razie na temat, bo tego to już mówiliśmy o nim. Coś jeszcze, Szymon, chcesz na temat pomnika powiedzieć? O, właśnie, właśnie Wojtek będzie mówił, że w Teleekspresie w tym tygodniu była mowa o pomniku. Podobno. Mm -hmm. No właśnie, bo to takie ulotne no, także te media. Ważniejsza rzecz, w, w, chyba to w środę, prawda? W środę 18 w Słubicach. Dosyć daleko dla wszystkich, oprócz chyba, nie wiem, Poznania i, i Berlina i takich miejsc. E, e, ma być kilka osób, mam nadzieję, że oni tam się zgrają, albo my, zobaczę, czy ja tam będę, e, na miejscu. Dla zainteresowanych tam właśnie wyjazdem powiem, że jest ciekawe połączenie Warszawa-Berlin po prostu z potem przesiadką do, do Słubic. To jest od najbliższego przystanku w W Poznaniu, koło, nie tak? Nie Trzeba się przesiadzić. km. Mhm. Także na pewno zachęcamy do tego, żeby się dopisać do księgi pamiątkowej, bo być może jeszcze 100 wpisów to osiągnie. Napis wpisał się już tam Jimbo, wpisze się też Lila. Być może ktoś tam jeszcze z fundacji na pewno Halibut to reklamował w in takich interwikowych odpowiednikach naszej kawiarenki. Także i są wpisy po hebrajsku, i są jakieś tam wpisy w innych językach. Nie patrzyłem, to, to teraz nie powiem z głowy no i cóż no pomnik wygląda już chyba na gotowy także po prostu teraz pojechać tam, być obecnym, poświadczyć, że Wikipedia nie jest gotowym produktem, tylko właśnie że naprawdę ją rozwijamy że rozwijamy sobie ją dlatego, że chcemy, a nie dlatego, że ktoś nam albo dokaże, albo że czujemy się specjalnie do tego powołani nasze imienie jest 44 także po prostu zapraszamy i raz, że księga pamiątkowa dba, że właśnie obecność w słowicach, jeżeli ktoś nie ma za daleko. No przynajmniej do księgi pamiątkowej można się wpisać, chociaż pomnik budzi trochę kontrowersji, to nie jest tak, że wszyscy są zachwyceni i zadowoleni. Budzi trochę kontrowersji. O jednych ja już mówiłem, pojawiły się też gdzieś na Facebooku, że lepiej by ci ludzie się włączyli w edytowanie. I to... No ale to jest takie wiecie, gadka szmatka, nie każdy nie każdy wie, że tak łatwo można się z, z, z, włączyć w edytowanie, więc to nie jest takie, zresztą nie każdemu nawet, jeżeli wie, że może włączyć się, to że nie, nie każdemu się łatwo jednak tak włączyć, bo na przykład nie wie, co mógłby dopisać, e, albo nie wiem, albo nie ma czasu, albo y, są jakieś różne rzeczy, także to nie jest tak, że y, y, pomnik jest złym pomysłem, dlatego że lepiej, żebyście jednak edytowali. To, to jest takie naginanie ludzi do swojej woli a być może komuś łatwiej jest wyrzeźbić coś, niż zacząć edytować. Właśnie Wojtek też pisze, że telewizja na pewno obudzi się w momencie odsłonięcia, nie oszukujmy się, gdyby TV ruszać media ogólne wcześniej z tematem, to temat po prostu by przespali, nie, nie będzie nośny. Mm -hmm, mm -hmm. No to a, też raz. Przeczytałem dosłownie to, co napisał. Także... Nie no, myślę, że to jest chyba wyczerpanie tematu. Telewizja, to, że, że napiszemy sobie w Wikipedia dwukropek, Wikipedia w mediach, że ktoś z telewizji się tym zainteresował, nie znaczy od razu, że to było na wizji, bo być może to też było w internetowych serwisach w telewizji, mhm, albo to jest gdzieś tam w wersji audio, to są takie różne, takie hybrydy, także no, ani mnie to ziemia, ani nie to grzeje, żeby to miało być w telewizji, albo żeby to nie miało być w telewizji. Grunt, żeby e, ludzie byli tym zainteresowani. Halibut wyciągnął gdzieś już takiego linka, że być może przez efekt, być może przez efekt e, pomnika nastąpił nieznaczny wzrost e, aktywnych użytkowników Wikipedii. To bym musiał to sprawdzić, bo tak na pierwszy rzut oka ten e, trend jest taki chwilowo lekko wzrostowy, ale w, dłuższej perspektywie on wcale nie jest wzrostowy, więc nie Ale wiem, to, to, to może być też przypadek. To ciężko właśnie powiązać tak jednoznacznie z tym wydarzeniem, bo to, prawda, te statystyki tak, no, są płynne cały było, czas. Powiedzieć na pytanie, od kiedy miałby być ten, ten wzrost i czy ten e, termin właśnie wzrostu może korelować w jakiś sposób e, z e, wątkiem pomnika. No Myślę, że to jest chyba wszystko, co można na ten temat powiedzieć, na temat pom pomnika w ogóle. No, jeszcze są inne, oczywiście, negatywne komentarze. Po co wydawać pieniądze? Może by lepiej przeznaczyć na Wikipedię, właśnie i tak dalej, i tak dalej. No, takie, takie, oczywiście, pierdu, pierdu. Jeszcze z ciekawych tematów to to, że licencja tego zdjęcia jest oczywiście nie, nie, niepewna i już jakiś czas temu zostało to zgłoszone do usunięcia z komensów. Nie wiem, jaka jest sytuacja obecna. Zaraz też zobaczę sobie. Aczkolwiek to i tak już nie wpłynie za bardzo na to wszystko, bo już niedługo, niedługo będziemy mieli przecież zdjęcia robione z wykorzystaniem prawa do, do tej tak zwanej wolnej panoramy, więc... No wtedy już tak, wtedy już nie jeżeli ten, to zdjęcie modelu wyleci, to będziemy mieli następne już na pewno na wolnej licencji. No, no póki co to taka dyskusja jest bo nie wiadomo yy, chyba ma nawet. Kto... więcej niż jeden ekran, ale nie ma jakiegoś takiego chyba wielkiego ruchu, żeby to było tak za, za, za usunięciem. Bo chyba nie wiadomo nawet, kto zrobił to zdjęcie, prawda? Tego yy, nie, no wiadomo, to oczywiście, to, podane... że wiadomo. Bo to jest no, kto napisane, umieścił, ale... to wiadomo, kto umieścił. Natomiast fotografia Adam Czernenko, no, no skoro. A, no tak, no ale to. Bo to, jest... to jest wszystko, to, akurat myślę, że to jest wszystko do, do, do dojścia. Jeżeli ktoś już się tym zajmuje, to. Myślę, że mógłby. Bo jako e, autor się jest... zainteresować też, czyje to jest. Jako autor jest pisany na Commons, autor projektu, w sensie... E... Tak, tak, tak. Tej te, y, autor rzeźby po prostu. Ten, mm -hmm. ten Ormian. No, ale on tego nie przekazał. No tam no, pewnie są jakieś kłopoty. Ale mam nadzieję, że to się wyjaśni. Yy, powiedzieliśmy trochę o krytyce, ale warto, warto zauważyć, że ta krytyka jest w sumie niewielka. Mam wrażenie, że odźwięk pozytywny jest dużo, dużo większy. Tak, ja też się spodziewałem większego, jak gdyby, yy, zjechania tego pomysłu, no ale, no bo to i wybory, prawda, teraz wszyscy też mówią, że przed wyborami, no to właśnie tam się ktoś zmobilizował, żeby się pokazać, no ale odzew jest na całym świecie, a tam nie ma wyborów. Więc chyba warto, myślę, że, że taki, taki pomnik, że powstaje w Polsce i to jeszcze pierwszy pomnik w Wikipedii. No fajnie. Chyba zamkniemy temat rzeczywiście, bo moglibyśmy jeszcze długo na ten temat rozmawiać, ale będzie pewnie jeszcze okazja w następnych audycjach już po, po tym, jak pomnik zostanie odsłonięty. No ja mam nadzieję, że Natalia do nas tutaj dołączy i opowie, jak było na tym otwarciu. No może za tydzień. No za tydzień, ciągle. prawda? No. Albo jeszcze później może się uda, zobaczymy. Kolejna rzecz to statystyki września, o których opowiadał w zeszłym tygodniu Wojciech Tadeusz Mężyk, tutaj w czasie audycji. Rozmawialiśmy też wtedy, żeby, żeby zrobić taką stronkę, gdzie, żeby ona nie była na Facebooku tylko. No i z, przygotowałem tutaj dzięki pomocy Szymona również, bo podpowiadał mi parę spraw, jak tam przesunąć, co tam zrobić. Taką podstronkę statystyki, rankingi, wyświetleń, na razie nie ma tych główniejszych stron, czyli 2014, ale jest już 0,9, więc wrześniowa jest testowo zrobiona. I jak wygląda, to zajrzyjcie sobie do, do notatek audycji nowiny.podcasty.info i odpowiedni odcinek trzeba znaleźć, czyli 42 tydzień 2014 roku, ale jest tutaj też ciekawostka, czyli fragment audycji nowiny Wikiradia, w którym właśnie Wojcie, Wojtek opowiada o tych, o tych statystykach i nasza, nasz komentarz, chociaż nie wiem, czy tak komentarz tutaj <grym> <grym> powinien być, no ale w sumie ta strona statystyk to chyba właśnie też taki trochę komentarz, skąd co się wzięło. Myślę, że ten tutaj fragment jak najbardziej pasuje. Zobaczymy, może, może ktoś będzie miał inne zdanie, ale no to jest prawda, możemy po tym dyskutować. No nie mamy tutaj liczby tych wyświetleń, ale Wojtek powiedział, że ma chyba screeny, czyli ma takie zrzuty ekranu, więc być może uda się dodać tutaj te, te liczby, żeby wiadomo było, no, jak dużo tych wyświetleń było, bo to skoro statystyki, no to raczej takie dane powinny być. No, w przyszłym miesiącu chyba się uda już dokładniej to zrobić, a za poprzednie miesiące prawdopodobnie też można wstecz się cofnąć i zobaczyć, ile tam się uda jeszcze tych um, statystyk um, zachować w ten sposób. No niestety robota jest ręczna, czyli trzeba ręcznie tabelkę przekopiować do następnego miesiąca i pozmieniać hasła, pododawać ilustracje. Nie robi się to automatycznie, no ale, ale można to zrobić nie, jakimś nie, niezbyt wielkim nakładem sił. Kolejna rzecz to statystyki Wikiproject Poland. To Krzysiek Machocki, nasz rzecznik prasowy, nam podrzucił tutaj tę stronę, na której są opisywane najbardziej popularne strony Wikiprojektu. Wikiprojekt wikiproject Poland w angielskiej Wikipedii. No tak, i... czyli konkretnie w, w angielskiej języcznej e, boty e, z tego, co widzę, e, tak co miesiąc mniej więcej e, uzupełniają tą tabelkę i to jest tabelka obejmująca 500 pozycji. Widzimy e, znaczy nazwę artykułu, e, liczbę wyświetleń, średnio na dzień, e, ocena jakości, którą anglojęzyczna Wikipedia ma e, trochę inaczej poprowadzoną niż my, bo oni tam mają większość chyba artykułów, ma swoją, e, jeżeli nie wszystkie, ma, ma swoją e, właśnie e, ocenę widzę. jakości e, i też ocena e, istotności tematu z perspektywy Polski. E, no i taka, taka sobie właśnie duża ta, tabelka robiona botem. No, ciekawe, to, oczywiście to taki, możemy sobie zobaczyć, takiego jak czytelnicy może... angielskojęzycznej angielsko Wikipedii czytają sobie rzeczy z związane z Polską. Może takiego bota da się ustawić właśnie na naszą e, Wikipedię całą, prawda? Bo to, ja się nie znam na botach, ale podejrzewam, że to jest kwestia tylko jakiejś modyf Myślę, tak. modyfikacji kodu. Podejrzewam, że największy no, być problem... No musiał rozmawiać już konkretnie z operatorami botów, tymi akurat bardziej za zaawansowanymi. Czyli no Ja też jestem operatorem bota, ale zajmuję się tylko takimi prostymi rzeczami. na Czyli Marek Stylmasik by nam pomógł na przykład, albo Mat no, Marek? Myślę, że, tak. myślę że może najprościej to może być spróbować napisać do tego autora bota, który to robi, tak? Być może on jest już zorientowany w swoim kodzie i będzie dla niego banalne zrobić, żeby to było też na pelwiki. Można też tak, oczywiście. Aha. No dobrze, jak dotrzeć do tego autora w historii, trzeba zobaczyć, jak ten bot się nazywa, po prostu, i, i w ten sposób dotrzeć do autora. Tak. Ciekawe jest też to, jak oni mają rozbudowaną tą ocenę jakości. Tutaj, z ile jest tych klas, wiemy, Szymon, wiesz, może? Myślę, że to jest temat na odrębną rozmowę okay. w ogóle, być może w, mhm. wśród tego, tego tej grupy ulicznej. Tych klas jest trochę więcej, bo tam jest. Medalowy, dobry, ABC, startowy, jeszcze jakiś tam chyba czwórka czy coś w tym stylu. Także to jest bardziej rozbudowana rzecz. Mm -hmm. Ale bardzo ładnie to wygląda. Obrazka tutaj nie będzie wstawiana automatycznie, no ale to można przynajmniej to ręcznie dodać, prawda? Jeśli już taką tabelę będziemy mieli. Bo tutaj jest właśnie za okres od września, cały wrzesień po prostu. I to jest ten bot jakoś to zrzuca taką statystykę. Ale poprzednich miesięcy chyba tutaj nie ma, tak? Czy są? Bo jakoś nie widzę. No, w historii oczywiście strony można Aha. sobie spojrzeć. No Ale jak mówiłem, bot aktualizuje sobie co miesiąc, mniej więcej. Aha, no właśnie, czyli można po prostu spojrzeć poprzednią, jak wyglądała poprzednia strona z konkretnego czasu. No to ciekawe bardzo rozwiązanie. Chyba rzeczywiście fajnie byłoby zastosować. Ja spróbuję napisać do, do tego do tego autora, chociaż tutaj jest jakiś Tool Server Tool, więc pewnie to stamtąd jest to narzędzie. Może to narzędzie da się łatwo zmodyfikować. Zobaczymy. No dobrze, kolejny temat to badanie opinii doświadczonych użytkowników na temat Visual Editora. No właśnie widziałem, że takie, takie zadanie przekazałeś przez Facebooka grupie naszych użytkowników, którzy mają ponad tysiąc edycji i edytują ponad, od ponad roku chyba, tak? Mhm. Nie tylko przez Facebooka. To i było na tablicy ogłoszeń, Aha. i było w kawiarence. No, no, no ja dotarłem. Oczywiście, ja dotarłem przez ta Facebooka, tak. E, właśnie, bo to jednak szybciej, żeby ta tablica się gdzieś tak wyświetlała na Facebooku. Nasza tablica ogłoszeń no. wikipedyjna? <laughs> no. No mogłaby chyba, przecież. Nie. Dlaczego Ciężko. nie? Nie, no RSS-a wystarczy zastosować i RSS-a no, no no to Nie, no jak ktoś chce, to niech się bawi. <głos> ja na pewno miałem inny cel w, w, zrobienia tej ankiety niż to, żeby, żeby tam e, przeszło to w RSS-a, tablicę ułożonych na Facebooku. Być może taki odpis oczywiście, taka, tak, taki, taki skutek uboczny może być. Okej, okay. mnie to nie przeszkadzało. No, e, no to opowiedz coś o tym badaniu. E, jak ono ma wyglądać? i, i, i Zaczy, jest, to jest twój pomysł? Ona ona tak, mhm. to, to ona tak ma wyglądać, jak właśnie wygląda. Jestem z tego bardzo zadowolony. Już ponad 30 osób odpowiedziało, także właśnie wyniki są dobre, bo przecież to jest bardzo nowe pytanie. No, typowe takie badanie jakościowe, to znaczy interesuje nas opinia tych, którzy naj, najprędzej mogą mieć zróżnicowane opinie, tak jak mniej więcej możemy spytać sobie um, pięciu dowolnych, zupełnie nowych użytkowników, czy to w Polsce, czy to w San Francisco, czy to pod Moskwą, czy to gdziekolwiek i um, będziemy mieli zbliżone um, odczucia co do poruszania się po wizual Editorze, bo to będą rzeczy na pewno bazowe, no to tutaj um, ci doświadczeni użytkownicy mogą mieć bardzo, bardzo różne e, opinie na ten temat i wynikające z bardzo różnych e, spraw związanych z edytowaniem. Ci, którzy są bardziej e, informatycznie e, zaznajomieni, to będą na pewno i, i dają już takie właśnie bardziej konkretne e, wskazówki, co dokładnie nie działa, w którym miejscu i to e, oczywiście, no właśnie, ważna sprawa, to akurat też trafi do zespołu rozwijającego Visual Editor. Matmarek jest w tym zespole, także on już wiem, że planuje sobie przeczytać to, co ludzie tam piszą. Też podesłałem do dziewczyny, która się zajmuje jakby łącznictwem, łącznością fundacji z nami. Z, czyli z, z społecznościami Wikimedia, e, także na pewno ten zespół to dokładnie sobie przejrzy i e, wykorzysta te uwagi. Czytałem niedawno akurat, że e, Visual Editor będzie gotowy taki w postaci wystarczającej dla administratora gdzieś dopiero koło 2018 roku, ale e, i oni mają tak dokładnie sobie rozpisane, w mniej więcej w jakim etapie chcą osiągnąć zadowolenie jakich grup użytkowników. Także oczywiście ci power userzy, najbardziej zaawansowani administratorzy są na końcu, ale właśnie ta ankieta ma pokazywać w jakim kierunku jeszcze dokładnie trzeba iść, żeby, żeby właśnie ci najbardziej doświadczeni byli zadowoleni. Zresztą jest drugi też, druga rzecz. Przy tej okazji patrzymy, czy oni w ogóle są świadomi, czy my jesteśmy świadomi tego, że Visual Editor się zmienia, bo rok temu zebrał bardzo krytyczne opinie, a w tym momencie on jest już zupełnie inny i nawet ci, którzy są bardzo tacy zaawansowani technicznie, nie wiedzą, o pewnych bardzo ważnych zmianach, które mogą kompletnie e, zmienić ich podejście do wizualizora. Najpierw się powiedzmy ma wrażenie, że nie da się edytować szablonu, a potem się jednak okazuje, że po prostu to są niedorobione template data, a to jest, że, że template data e, trzeba to zrobić, to to jest kwestia już wyłącznie społeczności, więc okazuje się, że najpierw e, narzekamy na ten Visual Editor gdzieś tam z zewnątrz na nas nasłany, a potem się okazuje, że to jest nasz problem, że my go sobie nie dostosowaliśmy. No też tutaj taka właśnie refleksja, bardzo ciekawa sprawa, że już kiedyś pisałem na IrSu, u jeżeli, że to jest taka reakcja wikipedystów, jaką bym ich posądzał na dopiero samym końcu, to znaczy, y, doświadczeni wikipedyści mają wrażenie, że Visual Editor jest skończonym produktem i można po nim jeździć jak po i kobyle, y, bo oni nam tutaj coś dali, a nie powinni nam tego dawać, y, więc y, skoro na początku był niedorobiony, to już nigdy z tego nie, nie skorzystam. Tymczasem przecież nasza Wikipedia jest czymś od początku do końca niedorobionym no, i cały czas mhm. będziemy ją rozwijali więc w ogóle y, z miejsca nie powinniśmy mieć takiego podejścia, że Coś, skoro jest niedorobione, to już nigdy nie będzie, nie, nie będzie dorobione nie, no, i na oczywiście. zawsze trzeba po, na tym postawić kreskę. Ja myślę, że oczywiście że to jest dobry pomysł, to jest taka ciekawa, żeby nie. właśnie w Wikipedii w ten sposób rozwijać nowe produkty, jak najbardziej. Szczególnie w Wikipedii to jest w ogóle dobry pomysł na rozwijanie nowych e, jakichś produktów, natomiast w Wikipedii to w ogóle powinna być zasada. Zgadzam się. Tak, no, myślę, że właśnie nasza społeczność, przynajmniej ta najbardziej taka świadoma, to powinna być między innymi społeczność testerów, nie tylko społeczność jeźdźców, lodowców, nie tylko społeczność taka egalitarna i, i amorficzna, ale też właśnie społeczność testerów, bo my powinniśmy być jakby z definicji i a priori przyzwyczajeni do tego, że to w czym się poruszamy jest w fazie rozwoju. No tak. Moment. Ja Może przerwimy tę rozmowę, bo zapraszamy do zespołu UX, który, czyli User Experience, czyli doświadczenie użytkownika, który, którego spotkania odbywają się chwilę po nowinach, a nowiny właściwie powinny się już skończyć, bo już 45 minut minęło dwie minuty temu. Więc zapraszamy, jeśli kogoś interesują te tematy, do zespołu albo do słuchania, tego, o czym rozmawiamy i rozmawiacie w większości, albo do włączenia się w te, w te, w te dyskusje, bo to ważne są dyskusje, które no, zmieniają obraz Wikipedii niewątpliwie. Ja tylko zapytam cię, czy to jest pierwsze badanie, czy to jest jedyne badanie na razie? Czy to będzie też badani, badani będą inni użytkownicy? Czy to jest jakaś pierwsze, seria? Pierwsze czy jedyne spośród badań? masz jakiś pomysł to, na, na serię? Na temat wizualizatora? Mm -hmm. editora, tak? No, no. Na pewno nie pierwsze, to znaczy pierwsze, pierwsze chyba nasze polskie. Mhm. E, I w, w najbliższej przyszłości nie planuję następnych, dlatego że jeżeli możemy sobie wyróżnić te grupy e, klientów e, oprogramowania, e, to najprościej można podzielić ich na doświadczonych i zaczynających. No i ci zaczynający, tak jak już powiedziałem na początku, wystarczy, że spytamy pięciu czy dziesięciu osób z San Francisco z ulicy, i ich odczucia będą bardzo podobne jak nasze, więc w związku z czym nie ma mm -hmm. naszych. Mm -hmm. e, najprawdopodobniej one byłyby bardzo, bardzo podobne do tego, co robią i tak rutynowo w ramach tego, za co po prostu dostają pieniądze. Pracownicy fundacji. No tak. No dobrze, to w takim razie kończymy nowiny i zapraszamy do kolejnego spotkania w zespole doświadczenia użytkownika, które można. Zaraz się powinien ukazać na Facebooku. Na Facebooku, i, na Ircu i w Wikipedii chyba dopiero wtedy, jak się to skończy, więc jeżeli ktoś nas teraz słucha, to niech patrzy na facebookową grupę i tam się powinien zaraz pojawić link. Zresztą pod postem, który już napisałem jakiś czas temu, jak zaczynaliśmy nowiny Wikirady, jakieś 3 kwadranse temu napisałem ten post, więc zaraz dam komentarz z linkiem. No tak, i wszystkie poprzednie spotkania są rejestrowane przez YouTube i tam są umieszczane, także można zajrzeć do nich, posłuchać. Już jest ładnych parę godzin do słuchania, także zapraszamy. To ja dziękuję w takim razie Szymonowi z Lublina za udział w audycji. Dziękuję Ci, Szymon. Dziękuję bardzo. I Markowi Mazurkiewiczowi w studio tutaj w Młodzieżowym Domu Kultury. Do usłyszenia. Ja nazywam się Borys Kozielski. Do usłyszenia za tydzień.